Potem Jezus udał się na drugą stronę jeziora galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Towarzyszył Mu stale wielki tłum ludzi, ponieważ widzieli cuda, jakich dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. Zbliżało się właśnie żydowskie święto Paschy. Gdy Jezus rozejrzał się i zobaczył, że wielki tłum idzie do Niego, Zwrócił się do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby dać im jeść. Zapytał tak, by wystawić go na próbę, choć sam dobrze wiedział, co zrobić. Odpowiedział mu Filip, i za dwieście denarów nie starczy dla nich, choćby każdy dostał tylko kawałek. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział Jezusowi, jest tu chłopiec, który ma ze sobą pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, ale cóż to znaczy dla tak wielu? Jezus polecił – każcie ludziom usiąść. W tym miejscu rosła bujna trawa. Usiadło tam więc około pięciu tysięcy osób. Jezus wtedy wziął chleby, podziękował Bogu i obdzielił nimi siedzących. Podobnie też uczynił z rybami. Wszyscy najedli się do syta. A gdy już byli syci, polecił Jezus swoim uczniom, pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować. Zebrali więc i napełnili dwanaście koszy okruszynami, jakie pozostały z tych pięciu chlebów jęczmiennych. Gdy ludzie spostrzegli, że to cud, mówili – to prawdziwy prorok, który miał przyjść na świat. Jezus zauważył, że chcą go porwać i obwołać królem, dlatego znów oddalił się samotnie na wzgórze. Gdy nadszedł wieczór, uczniowie zeszli nad jezioro. Wsiedli do łodzi i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. Już się ściemniało, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Wtem wzburzyło się jezioro, gdyż powiał silny wiatr. Wiosłowali jednak dalej 25 do 30 stadiów i zobaczyli, że Jezus zbliża się do nich, idąc po jeziorze. Ogarnął ich lęk, lecz on zawołał, to ja, nie bójcie się. Chcieli więc zabrać go do łodzi, lecz łódź właśnie dobiła do brzegu, dokąd zmierzali. Następnego dnia ludzie, którzy pozostali po drugiej stronie jeziora, Stwierdzili, że nie było tam innej łodzi, prócz tej, do której wsiedli uczniowie Jezusa. Wiedzieli też, że Jezus nie wsiadł z uczniami do łodzi i uczniowie odpłynęli sami. Z Tyberiady tymczasem przybyły inne łodzie w okolice miejsca, gdzie jedli chleb, za który Pan dzięki składał Bogu. Gdy więc ludzie stwierdzili, że tam nie ma już Jezusa i Jego uczniów, Wsiedli do tych łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, by szukać Jezusa. Znaleźli Go po tej stronie jeziora i zapytali, — Rabbi, jak się tu dostałeś? Jezus odpowiedział im, — Zapewniam was, szukacie mnie tylko dlatego, że jedliście chleb i zaspokoiliście głód, a nie dlatego, że pojęliście znaczenie tego cudu. Starajcie się o pokarm, ale nie o taki, który się psuje, lecz o trwały, który ma znaczenie dla życia wiecznego. Ten pokarm dawam wam Syn Człowieczy, bo Bóg Ojciec upoważnił go do tego. Zapytali go więc, co mamy robić, żeby spełnić wolę Boga? Jezus odpowiedział, wolą Boga jest, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał? Pytali Go dalej. Jakiego cudu dokonasz, abyśmy się przekonali i uwierzyli Ci? Co uczynisz? Nasi praojcowie jedli manne na pustyni, o czym napisano, i dał im do jedzenia chleb z nieba. Na to Jezus. Zapewniam Was, że nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje mój Ojciec. Chlebem Bożym jest Ten, który przychodzi z nieba i daje życie światu. Prosili Go więc, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział Jezus, To Ja jestem życiodajnym chlebem, kto przychodzi do mnie, nigdy nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie spragniony. Już wam powiedziałem, że widzicie, a jednak nie wierzycie. Przyjdą do mnie ci wszyscy, których mi daje Ojciec, a ja nikogo z nich nie odtrącę. Nie po to przyszedłem z nieba, by robić, co mi się podoba, Lecz spełniać wolę tego, który mnie posłał. A on chce, abym nie utracił nikogo z tych, których mi powierzył, lecz sprawił, że z martwych wstaną w dniu ostatecznym. Taka jest wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie wieczne, a ja sprawię, że z martwych wstanie w dniu ostatecznym. Wtedy Żydzi oburzyli się na Niego, ponieważ powiedział – Ja jestem tym chlebem, który stąpił z nieba. Pytali więc – Czy nie jest to Jezus, syn Józefa? Znamy przecież Jego Ojca i Matkę. Dlaczego więc mówi – Stąpiłem z nieba? Jezus odpowiedział – Nie oburzajcie się. Ten tylko może przyjść do Mnie, Kogo przyprowadzi mój Ojciec, który mnie posłał, a ja obudzę Go z martwych w dniu ostatecznym? U proroków czytamy, że Bóg pouczy wszystkich. Kto więc słucha Ojca i uczy się od Niego, może przyjść do Mnie. Nie znaczy to jednak, że ktoś widział Ojca. Widział Go tylko ten, kto od Niego przyszedł. Zapewniam was, kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życiodajnym. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a jednak poumierali. Tu oto jest chleb pochodzący z nieba. Kto go będzie, ja tu nie umrze. Ja jestem żywym chlebem, który przyszedł z nieba. A chlebem, który wam dam, jest moje ciało. Oddam je, aby świat mógł żyć. Wtedy Żydzi zaczęli się ze sobą sprzeczać. Jakże On może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to odpowiedział Jezus. Zapewniam was, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, to nie ma w was życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go obudzę z martwych w dniu ostatecznym. Ciało moje jest naprawdę pokarmem, a krew moja jest naprawdę napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten jest trwale złączony ze mną, a ja z Nim. Posłał mnie Ojciec, który jest źródłem życia, żyje więc dzięki Ojcu. To właśnie jest chleb z nieba, inny niż ten, który jedli wasi ojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To wszystko powiedział Jezus w synagodze gdy nauczał w Kafarnaum. Wtedy wielu Jego uczniów, którzy tego słuchali, mówiło Twarde to słowa. Któż je może przyjąć? A Jezus, świadom, że Jego uczniowie są o tym wzburzeni, zapytał, Tak was to oburza? Cóż dopiero, gdy ujrzycie, że Syn Człowieczy idzie wzwyż, Tam, gdzie był przedtem. Duch ożywia. Ciało nic tu nie pomoże. W tym, co wam mówię, jest Duch i Życie. Ale niektórzy z was nie wierzą. Jezus przecież wiedział od początku o tych, którzy nie wierzą i kto go zdradzi. I mówił dalej. Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie ma tego daru od Ojca. Od tej chwili wielu jego uczniów opuściło go i nie towarzyszyło mu w drodze. Zwrócił się więc Jezus do dwunastu. Czy wy też chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Twoje słowa darzą życiem wiecznym. My uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że jesteś święty, wybrany przez Boga. Na to Jezus. Czy nie ja sam wybrałem was dwunastu, ale jeden z was ma w sobie diabła? Myślał przy tym o Judaszu, synu Szymona Skarioty, o tym z dwunastu, który miał go zdradzić.